Słuchacie wojewódzkiej bazy okrętów podwodnych. Wojewódzka baza okrętów. Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Mamy już nowy rok, jakoś to tak zeszło, że od poprzedniego odcinka minęło trochę czasu, ale ja nie o tym. Słuchajcie, takie przemyślenia ostatnio różne chodzą mi po głowie. I jedna rzecz taka jest dosyć ciekawa. Ja mniej więcej dziennie pokonuję od 150 do 300 km i zestawiając to z tym, co kiedyś działo się w średniowieczu, to jest w ogóle jakaś przepaść. Dawniej Konno można było przejechać e, około 50 km dziennie Przy czym nieraz trzeba było zmienić konie Żeby taką odległość pokonać Stąd właśnie były te różne karczmy Jeżeli dzisiaj pokonujemy 3 do 6, 8, nawet 10 razy tyle Bo są tacy którzy jeżdżą więcej o wiele To pomyślcie jaki to wpływ ma na nasze życie W porównaniu z tym co działo się właśnie kiedyś w średniowieczu Jaki dostęp do informacji mamy jakie mamy terytorium o wiele większe, jaki mamy zasięg. Dodatkowo właśnie wiąże się to z tym, że wymiana informacji, wymiana myśli może się odbywać bez w ogóle wychylania nogi z domu, bo mamy internet, mamy telefony, mamy radio, telewizję, także wymiana tych danych i obieg e, informacji, które nas zalewają z każdej strony codziennie jest przeogromna. Mamy maile, możemy bezpłatnie napisać na drugi koniec świata. To za chwilkę tam jest, możemy zadzwonić. Właściwie, jeżeli zestawić to z tym, co kiedyś się działo, dajmy na to w wieczór, albo wcześniej jeszcze, to to jest w ogóle niewyobrażalne. To jest, żyjemy dzisiaj w świecie, w świecie science fiction. <grym> Z drugiej strony, jeśli by tak wybiec w przyszłość, to ciekawe, jeżeli skok jakiś nastąpi i znowu te odległości do pokonania w ciągu nie wiem godziny, dnia zwiększą się kilkunasto, kilkudziesięciokrotnie, a jest taka realna szansa, no to pomyślcie wtedy, jak my będziemy prymitywni w stosunku do tych e, ludzi z przyszłości. Jak to wszystko będzie wyglądać, jak te nasze nowinki technologiczne będą przestarzały. Ciekawe, czym będą się wtedy zajmować, o czym będą myśleć, jak będzie wyglądał dzień, jak będą się komunikować z sobą. To jest niezwykle ciekawe. Druga sprawa to właśnie ilość informacji. No, jeżeli rano siadasz, oglądasz sobie internet, czy tam po południu, czy tam kiedykolwiek, to zobacz, ile danych trafia do Ciebie, ile danych musisz przetworzyć, przez ile rzeczy musisz się przebić, żeby dotrzeć do tych informacji, które są dla Ciebie cenne. Ile rzeczy zupełnie tu niepotrzebnych otacza Cię i właśnie do, dostaje się do Twojej głowy. Tam gdzieś upadł rząd, tutaj próbują jakąś tam nową broń, a tutaj jakaś tam zmiana w pogodzie Tutaj jakiś samolot się rozbił Tu znowu jakieś odkrycie niesamowite, jakiś przełom technologiczny Tutaj coś drożeje, tutaj coś a, zmieniono prawo No dawniej jeżeli ludzie żyli tak właśnie bardziej na miejscu I nieraz przez większość ludzi, przez całe swoje życie nie wychylała nosa poza swojej okolicy to cóż ich obchodziło to wszystko? To było dla nich zupełnie nieistotne, jeżeli tym, co wokół, co w zasięgu wzroku, co będą jeść, jakie zmiany zachodzą w przyrodzie, jaka będzie pogoda i co wtedy, czy wystarczy opału na zimę, czy będzie urodzaj. Dlatego też wypełniali sobie czas swój. Znaczną ilością różnych prac domowych prac dodatkowych, które w tej chwili ciężko nam zrobić, bo już nie mamy czasu, bo musimy gnać dalej, bo musimy iść tu, bo musimy zrobić tamto, obejrzeć się jeszcze jakiś film, obejrzeć coś tam w internecie coś sobie sprawdzić, coś doczytać do kogoś zadzwonić i tutaj mamy taki natłok tego wszystkiego, że nie jesteśmy w stanie żyć tak jak kiedyś, jak dawniej ja wiem, że postęp jest dobry i że to wszystko nie da się połączyć takiego prymitywizmu z nowoczesnością, ale zauważcie, jaka jest różnica w naszym życiu. My ciągle gonimy, ciągle jeszcze musimy o czymś pamiętać, jeszcze musimy coś zrobić. Ciężko nam jakoś wykorzystać ten czas efektywnie, a faktycznie dawniej było tak, że jak nie było nic do roboty, to się świątki strugało albo Pletło się jakieś koszyki wiklinowe, albo robiło się jakieś zabawki drewniane dla dzieci Albo się siadało i śpiewało się piosenki Albo Albo po prostu robiło się jakieś drobne naprawy Ciekawą sprawą jest to też, że w tej chwili na wszystko trzeba mieć pozwolenie, że praktycznie nie jesteśmy tacy autonomiczni, że musimy mieć pozwolenie na zakup działki, że musimy, jeżeli chcemy dom postawić, to musimy na tej działce prosić o jakieś tam zezwolenia i to wszystko jest takie bardzo uzależnione od tego aparatu, który nas otacza i właściwie nie możemy tak do końca zrobić tego, co naprawdę chcemy. Nawet jeżeli oglądacie jakieś filmy, to mało kto ogląda powiedzmy filmy, które interesują go i naprawdę jest to jego tematyka, tylko ogląda się to, co na billboardzie, to co gdzieś tam na portalach jest polecane, to co znajomi oglądali, to o czym się mówi, to co się reklamuje i tak naprawdę to w sumie cały ten nawał filmów, cały ten nawał treści można w jakiś sposób programować i czasami nie wiadomo, czy tak nie jest, że nas to programuje, bo właściwie cała ta większość ludzi ogląda te same filmy, słucha tej samej muzyki, ogląda te same portale, treści. No ciekawe to jest, ciekawe to jest wszystko zrobione. Ale nie musi tak być, nie musimy tak gonić i robić tego, co robią inni, nie musimy... Jakoś tak wierzyć w te reklamy bezustannie i jakoś tak kierować się tym, co ktoś nam podpowiada. Możemy zawsze, tak jak dawniej, być sobą, być autonomiczni i spróbować samemu do pewnych rzeczy dojść. Fakt, nie zawsze to się opłaca, bo czas nie jest z gumy i nieraz stracimy dużo czasu na to, żeby odkryć fakty oczywiste. Ale nie dajmy się manipulować tak do końca. Z trzeciej strony zobaczcie teraz... Jak wyglądają te kwestie finansowe? No w tej chwili niby dopada nas kryzys i ten kryzys powiedzmy widać tu i tam. Ciężko coś jest sprzedać. Nie każdy kupuje to, co chciałby sobie kupić, bo musi patrzeć na budżet. Ale zobaczcie, że coraz więcej tego się wszystkiego produkuje. Coraz nowocześniejsze są technologie, coraz tańsze jest to wszystko w produkcji. A nam znowu tak jakby bliżej do biedy. W tym momencie cała ta recesja dogoniła Polskę, i dziwne to jest, że jeżeli coś jest coraz nowsze, coraz lepsze, coraz bardziej udoskonalone, to teoretycznie powinno być nas na to stać, bo powinno to być dla ludzi, a jednak ciężko jest. Ciężko jest znaleźć pracę, ciężko jest znaleźć dobre zajęcie. Dziwne, dlaczego tak jest? A otacza nas byle jakość. Takie produkty, które można zobaczyć na półce, to tak, to jest oszukane, to jest byle jakie, to jest niskiej jakości. Paradoks. Nie wiem, czemu tak się dzieje. Może jestem zbyt naiwny na to. Może nie mam wiedzy, a może nie chcę po prostu wiedzieć. O, no, takie myśli. Nieraz są, ale dobrze jest pomyśleć. Dobrze jest usiąść i się zastanowić zdać sobie sprawę gdzie i po co jesteśmy i dokąd zmierzamy tak więc tak jak mówiłem na początku że dawniej to właściwie te 30-50 km dziennie można było pokonać i to była już ogromna wyprawa załóżmy z Krakowa do Sanoka to trzeba by było jechać za dwa tygodnie pewnie I jeżeli na przykład w średniowieczu Król czy ktoś tam poruszał się, czy jakiś, jakaś grupa, jakiś oddział zbrojny poruszał się, to... to była nie lada wyprawa. Dzisiaj taką odległość możemy pokonać bardzo szybko. A jeżeli są autostrady, to, to już w ogóle to jest kwestia naprawdę bardzo krótkiego czasu. No i ta wolność podróżowania w porównaniu do, do, do czasu średniowiecza, to jest zupełnie coś, coś, coś innego. Mamy technologie, o których średniowieczu można było marzyć. Sposoby komunikacji, które przewyższają najbardziej wyrafinowane sposoby z tamtych czasów. Ale to wszystko jakoś, kurczę, pożytkujemy tak w większości na nic, na rzeczy takie powszechne. W sumie ten świat trochę nas też męczy i dlatego tak jak to przewidywane było kilkanaście lat temu, że Wiek XXI będzie wiekiem rozrywki i tutaj będą największe pieniądze i zobaczcie co się dzieje seriale, gry komputerowe, jakieś tablety, jakieś jakieś różne sposoby na to, żeby się oderwać na chwilę i zrobić coś innego, odmurzyć się bo jesteśmy tak przybici trochę tak zasypani tymi informacjami, tym, tym, tym wszystkim a nie wszystko ogarniamy tu jakiś kraj grozi, że zniszczy drugi jakieś przygotowania, bomby atomowe w jakim to wszystko kierunku idzie? w ciekawych nam przyszło żyć czasach doprawdy i powiem wam, że chociaż żyję w centrum Dosyć dużego miasta, i na co dzień mam wszystko na wyciągnięcie ręki. To w zasadzie nie korzystam z tych dobrodziejstw, jakie a, takie miejsce proponuje. W zasadzie, kiedy zobaczę dosyć dużo świata podczas mojego zwykłego tygodnia i widzę w jak wygodnej. Jestem w pozycji, w jak wygodnym położeniu Że dużo ludzi mieszka na ludzi. Faktycznie jest trochę zacofanych, jeżeli chodzi o, o takie zdobycze techniki I wiem, że fajnie jest Mieszkać w mieście, gdzie kino Gdzie basen, gdzie teatr Lodowisko, to wszystko na wyciągnięcie ręki Wygodnie z zakupami, bo bliziutko Mamy dostęp do właśnie internetu, do telewizji, co na przykład na wioskach jest nieraz problemem, bo trzeba kombinować, bo tego nie można zrobić, bo to u nas nie działa, bo taka sieć na przykład tam jakaś tam kablowa jest w ogóle niemożliwa, bo jakieś tam komórki załóżmy mają słaby zasięg, bo internet nie taki. To powiem Wam, że ja z przekory chyba. A może właśnie tak, żeby trochę odpocząć, to szukam nieraz ciszy i bardzo mi się podobają takie pustkowia, miejsca takie opuszczone, odludne, gdzie nie ma niczego. I to jest właśnie piękne, można usiąść, chwileczkę popatrzeć dookoła, zastanowić się, zobaczyć jak przyroda funkcjonuje, zobaczyć gdzieś w dali przechodzące stado saren które szukają czegoś do jedzenia rozgrzebując kopytkami śnieg. Widzę często sokoły wędrowne, które gdzieś tam na górkach, na najwyższej możliwej gałęzi, na najwyższym drzewie w okolicy. Siedzą sobie i obserwują teren. Tak jak ja właśnie zatrzymując się gdzieś patrzę dookoła, rozglądam się, obserwuję. I tak sobie myślę, że kurczę, mamy to wszystko, ale zatraciliśmy to naturę trochę. Żarcie jest mało wspólne z naturą dzisiaj. Chleb, który kupujecie, to nie chleba jakieś takie przetworzone coś. Mleko na przykład, jak kupujecie, to nie wiem, czy wiecie, jak zrobione mleko na przykład o gęstości, tu, o zawartości tłuszczu 2%. Bierze się mleko, odciąga się cały tłuszcz w mleczarni do zawartości 0%, a potem się robi poszczególne mleka, czyli 2% to dodaje się 2% tłuszczu, 3% to 3 to dodaje się 0,5% tłuszczu i to już, już nie jest mleko takie od krowy bo jeszcze przechodzi przez różne procesy jakieś tam sterylizacje, posterizacje i tak właściwie wszystko to co kupujemy to jest kurcze mało naturalne co też jest właśnie ciekawe bo wpływa to na nasze życie i wpływa to na to jacy my jesteśmy jedzenie to my to jest taka ciekawostka dziwne to jest dziwne, no ale tak jest niestety można natomiast właśnie samemu trochę jakby sprzeciwiając się temu co łatwo dostępne trochę utrudnić sobie życie, znaleźć sobie zajęcie, być trochę bliżej natury być trochę bardziej samodzielnym i właśnie samemu sobie robić niektóre rzeczy robić pod siebie, może włożyć więcej wysiłku, ale mieć coś coś innego, coś smaczniejszego jeśli chodzi o jedzenie a w innych rzeczach, no też tak można zrobić, oczywiście. Ciekawe to wszystko jest. I tak nieraz się zastanawiam, jak to wszystko jest zrobione. Dlaczego tak jest? Jak to będzie w przyszłości? Czy. Jak bardzo jeszcze to się zmieni? Czy pójdziemy w kierunku. Czy wrócimy w kierunku natury? Czy pójdziemy jeszcze bardziej w kierunku łatwego życia, masowości? gdzie właściwie wszystko będzie już dawać nam przemysł, czy wrócimy trochę do korzeni, bo to jest jednak fajne ta prostota, ten związek z naturą. I myślę, że to człowiekowi jest potrzebne w jakiś sposób, żeby dobrze się czuł, żeby jakoś pracowała dobrze jego głowa, żeby jeszcze miał kontakt z rzeczywistością, czego ja Wam życzę. I do usłyszenia. Niedługo znowu się odezwę, jak coś wymyślę, jak będę miał chwilę czasu, żeby właśnie usiąść tak jak teraz w przerwie gdzieś podróży w jakimś spokojnym, cichym miejscu, żeby coś zjeść odpocząć i troszeczkę pomyśleć nad tym galopującym światem hej, do usłyszenia, pozdrawiam, cześć